Witamy w Łebskich Chłopakach. Dav... Odcinek drugi. Odcinek drugi. Dawid Pacha. Agencja Mitu. Kamil Dzietkiewicz. Agencja Społem i Psofrodali.pl I Michał Juda Showroom. Więc jest fabulous generalnie. Tak, fabulous. To drugi odcinek. Udało się. Nie zmierzyliście nas z naszymi, swoimi komentarzami. Chociaż były czasami negatywne. Czasami pozytywne. I y, zaczniemy od Chrome Android. Tak. Informacja, y, y, którą y, powinni być zainteresowani nie tylko y, właściciele telefonów z Androidem, moim zdaniem, ponieważ raz napisana aplikacja może służyć wielu celom. I bardzo lekki kod w Chromie na Androida może mieć wpływ na pozostałe Chromy, moim zdaniem. <śmiech> moim zdaniem, że po raz pierwszy w życiu pomyślałem sobie tak naprawdę, że chciałbym mieć Androida ja chciałbym mieć telefon z Androidem. No tego, że można mnie nazwać fanbojem, to oczywiście jest określeniem periopułów. Dodamy tutaj w tym miejscu, że Dawid jest jedyną osobą w tym panelu, która nie posiada telefonu Androida. Ale kocham Chrome. Kocham Chrome, jest to idealna przeglądarka dla mnie. Brzydzę się Safari. Używam jej tylko jako testowego browsera. No i chciałbym mieć no chciałbym mieć telefon, który ma Chroma. No sorry, co mogę powiedzieć? Póki Chrome nie dogada się z Applem, Google nie dogada się z Apple'em, nie będę miał przeglądarki Chrome na mojej komórce, co so mnie bardzo boli. No, to... Ale powiedzmy sobie też, że, że obie przeglądarki, które wymieniłeś, stoją na tym samym rdzeniu i na tym samym źródle czyli na webkicie, który był zresztą napisany za pieniądze Apple'a. tak? Więc <śmiech> jakby ironii nie, nie ma końca. Natomiast fajne jest przede wszystkim to, że po zalogowaniu się na swoje konto że po zalogowaniu się na swoje konto Gmailowe wszystkie moje zakładki Wszystkie moje ulubione, cała moja historia pojawiają się u mnie na telefonie, plus wszystkie otwarte na moim Chromie na komputerze taby mogą się pojawić na moim telefonie, również otworzone. Fajne moim zdaniem. Nie trzeba używać już dodatkowych aplikacji typu Chrome to Phone i tak dalej, żeby wysłać... Chrome browser. Link. Chrome to Phone, która wysyła link z browsera do telefonu i tak dalej. Można mieć pełną synchronizację, a poza tym Niestety, my nie mamy jeszcze szansy zobaczyć tego, bo tylko anglojęzyczne systemy Android Ice Cream Sandwich mają możliwość ściągnięcia wersji beta z Android Marketu. Natomiast z tego, co widzieliśmy, na licznych filmach jest szybka, jest cholernie szybka i dobrze się integruje z całą resztą systemu i chyba na tym polegać będzie w przyszłości też siła. No tak, bo ta standardowa przeglądarka androidowa jest, co by tu dużo nie mówić, kiepska. Na Ice Cream Sandwich jest troszkę lepiej, tak. ale nadal to nie jest ten poziom zachwytu, który osiągnąłem, kiedy mm. pierwszy raz ściągnąłem Chroma na swój komputer. No dobra, ale może tak, Michał, powiedz mi, co uważasz o w ogóle systemie Android? Jesteś hmm. posiadaczem świeżego telefonu HTC? Nie no, ja z Androida korzystam już od, od dawna, bo już miałem dwa HTC wcześniej no i właśnie ostatnio podczas zmiany, zmiany planu taryfowego i telefonu długo Woohoo! długo się wahałem nad Apple versus, versus HTC no ale wygrało jednak wygrał jednak chyba rozsądek przede wszystkim, tak. sprawdziłem, przede wszystkim sprawdziłem ile mnie sam telefon kosztował no ale to jest jedna rzecz później ile mnie kosztują aplikacje by kosztowały aplikacje, które, które mam za darmo na Androidzie a które na... mam niestety odwrotny problem, ponieważ byłem długo użytkownikiem iPhone'a i moje... Kilkaset dolarów zainwestowane tak. w iPhone, leżą odłogiem. No czasu, kupisz sobie telefon, odzyskasz kasę. Tak. To prawda, ale no Android jest naprawdę. Daje radę. Daje radę. Dużo więcej darmowych aplikacji. Generalnie system, który jest tam przyjęty, to raczej za darmo. Na takie prawdziwe premium jest za pieniądze. Prawdziwe premium. I muszę powiedzieć, od nieco ponad tygodnia używam najnowszej wersji 4.0, czyli Active Sandwich. Jest ładna, jest szybka. Menu przewija się do, po, w boki, a nie w górę Menu i dół. przewija się w boki, a nie w dół. Dziękuję bardzo. To jest innowacja na miarę wprowadzenia w Apple, w tym w iPhone'ie copy, copy paste. Dokładnie. <śmiech> nie. No dobrze, ale jednak nie każdy posiadacz telefonu systemu Android może być spokojny. Nie każdy twórca telefonu komórkowego mhm, świadczy m. usługę taką, która umożliwia zainstalowanie na nowszej aplikacji, na nowszego modelu systemu Android. Tak. No i to jest przykre. Jednak Apple... Ale powiedzmy też, że Google walczy o to. Google e, podpisało umowę z największymi producentami telefonów, że wszyscy, którzy chcą mieć logo Google'a na swoich telefonach i być pobłogosławionymi logiem Google'a mają 16 miesięcy na to, żeby Wprowadzić najnowszy update w telefonie, tak? No i to jest inne trochę. Więc tak? jest troszkę lepiej. HTC akurat jest bardzo kulturalny w tej kwestii, no ale wiemy, że od tej pory, ze względu na przejęcie, motorola będzie najszybsza i będzie najsprawniejsza w tym, bo będzie miała zapewne najwcześniejszy dostęp do sid nowej wersji Androida. No? Ale to chyba jest też kwestia operatorów, bo na przykład przecież Orange, Orange ma swój, swoją wersję tego Androida i tam jakąś nakładkę. I podejrzewam, że im się w dużej mierze też nie chce przerabiać tego Czyli na kolejną wersję. Nasza i... prawda jest taka, że jest i tak przyzwoicie w porównaniu z tym, co dzieje się w Stanach. Tak. tak? AT&T czy Verizon zakładają kompletnie nowe pomysły. Nie dość, że mamy Androida, na którego położono łatkę od HTC, to na nią się jeszcze kładzie łatkę od operatora mhm. i to silną, która czasami uniemożliwia Ci e, połączenie z internetem przez hotspot, która uniemożliwia Ci wysłanie MMS-a, mnóstwo hmm. rzeczy, które są kastrują Androida i które robią... Ale dają im zarobić więcej. Czyli nakład... nakładki na Androida tworzą dostawcy telefonów, tworzą je e, operatorzy telefonu, telefonii komórkowej i tworzą je takie firmy jak Amazon na przykład. Dlatego wszystkim Wam serdecznie polecam forum XDA, na którym znajdziecie bez względu na to, jaki macie model telefonu, znajdziecie szczegółowy opis, jak zhakować telefon i jak zainstalować Taką wersję Androida, jaką sobie tylko życzycie. I sorry Was bardzo, ale akurat o, o ile to jest fajne właśnie może w Androidzie, że to jest taka firma, która i ten produkt, który tworzy się jak startup po prostu yy, krokami, o tyle system iOS jest produktem idealnym od samego początku. Oczywiście nie idealnym w takim sensie, że nie można go rozbudować, polepszyć. Natomiast produktem idealnym w sensie takim, że jest kompletny, jeżeli masz dane urządzenie, to po prostu masz ten system i on działa. I wszystko jest wspaniale, tylko po pierwsze, jeżeli w Stanach możemy od AT&T dostać za darmo 3GS i za 99 dolarów możemy dostać czwórkę, to poprosimy dokładnie to samo tutaj od Orange albo Ery, A po drugie... Tu się zgadzam. A po drugie, niestety problem polega na tym, że dopóki w cyklu rocznym Apple nie zdecyduje się dodać jakiejś funkcji, to nie ma szansy, żeby ona się tam pojawiła. I przede wszystkim nie ma szansy, tak jak na Androidzie, żebym wszedł sobie na jakieś forum, znalazł instrukcję obsługi i zainstalował sobie taką wersję systemu, jak na no Trochę tak jak tak naprawdę z Windowsami i systemem Apple'a. No, tak samo jak masz Windows'y, to możesz hakować, Absolutne. w rejestrze grzebać, znajdować jakieś freeware-owe programy, które zrobią ci co chcesz. To nie znaczy, że pochwalany rejestr Windows'a <śmiech> w jakikolwiek <śmiech> sposób. Nie pochwalamy. Ale, ale, ale tutaj nie jest tak łatwo. I tak samo jak ja wybierałem telefon, no to jeżeli ja widzę, że w Apple'u mam tylko tak storage yy, wewnętrzny, oni nie dadzą mi karty, że nie mogę, nie mogę wsadzić Absolutne. swojej karty microSD. No to gdzie co to w ogóle? Dlaczego ja mam płacić, kupować 64 giga telefon, jak i płacić im za to, jak mogę kupić mm -hmm. sobie telefon swój i mieć kartę Słuchajcie, wymienną, nie? Ja próbowałem, ja jestem też hakerem, czyli lubię life hacking, czyli life hacking życia i hacking też moich urządzeń różnych. I próbowałem się przekonać do jailbreak'a. Dwa razy podejście, raz untethered jailbreak, raz, nie, sorry, raz tethered jailbreak, raz untethered jailbreak. No i za każdym razem ta smutna historia kończyła się w taki sposób, że usuwałem jailbreak'a. Mimo tego, że chciałem po prostu mieć aplikacje pewne, których nie mogę mieć normalnie. Prawda jest taka, że teraz... Ten system nie działa. Po prostu, nie teraz działa. w momencie, kiedy App Store ma tych pół miliona aplikacji, czy nie wiem, ile ich teraz ma, bo liczba się zmienia, nie ma aż tylu powodów, żeby jak iPhone'a. Nie ma sensu. Bo prawie wszystko jesteś w stanie dostać na App Store. Ja kiedyś myślałem, że Apple podchodzi do muzyki w taki sposób, że nie można mieć grów dlatego, bo to jest dla nich zagrożenie biznesu się Android już. też wyrzucił gruszakę ze swojego Android dokładnie marketu, Oka okazało się, że wszedł Deezer i Deezer działa idealnie na iPhone'ie, mogę mieć muzykę za którą płacę parę dolarów miesięcznie no i w tej chwili nie mam żadnego powodu żeby mi jailbreak'a, no to z tego, że miał mieć pięć ikonek w doku na dole w tym miejscu serdecznie po, po, zupełnie na boku podziękować bardzo serdecznie Deezerowi, o. że jako jedyna usługa streamingu muzyki zdecydowała się wejść do Polski oni nie <śmiech> znajom polskiego, więc. Thank you very much, Deezer. Chyba z na z pewno Francisz, nas tak? słuchają, na pewno nas słuchają. <śmiech> <śmiech> e, dobra. Na chwiloku Dizer. Francuzi? Francuzi. Sprawdzają. <śmiech> A, proszę. Wspaniała usługa popularna bardzo w Polsce i moim zdaniem. Teraz dziwnego, że popularna, bo jest jedyna w Polsce. Jedyna też w Polsce. Fajnie, fajnie podoba mi się, że jak w Facebooka weszli od razu. Open Graph genialnie działa. I sam, i, i, ja widzę cały działa. czas, kto czego słucha. Dzisiaj tylko widziałem z osiem, jedno moje play i osiem osób dołącza do Deezera. Mm. Niesamowita jest. Wyobrażam sobie, jakie Spotify liczby przynosi, no mi. E, Wyjdziemy trochę na off i już, już jesteśmy na off e, Dlaczego Dlaczego polskie problem. marki, polskie firmy nie używają Open Grapha? Czy widzieliście polską firmę z polską aplikacją, która używa Open Grafa w taki sposób jak robi to Pinterest albo Odizer? A widziałeś Open Grafa. No oczywiście, że tak. Słuchaj, musisz mieć więcej niż dwóch koderów, którzy będą siedzieć w dokumentacji rana do nocy, nie, żeby zrozumieć, co to jasne znaczy chodzi w tym. Kamil, Kamil w zgadza... tym dymiącej kupie głupili. Wiecie co, mamy taką grupę na Facebooku, której mówimy sobie na tematy, które będziemy poruszać w podcaście. I tam poruszyłem temat Open Grafa. I? I, i, I? wtedy pisałem, że, że nic się nie znam. I wtedy poruszałem temat taki, że nie rozumiem, o co chodzi o Open graphie, ale to nie jest takie trudne. Wystarczy zrobić aplikację i dowiesz się tego na, na bieżąco, zrobisz na aplikację. Ale co ciekawe, Polacy nie podjęli próby. Dobrze, słuchajcie. Kilka dni temu w bardzo szanowanych mediach E, pojawiło się, czyli na Wall Street Journal, pojawiła się informacja, że e, jesteśmy o krok od e, ujrzenia e, cloud storage e, od Google'a. Google e, już raz jeden e, przygotowywał się do, tej, do tego przedsięwzięcia, wtedy miało się to nazywać Platypus. Platypus e, został. Platypus? Platfus. Platypus. Atypus miał. jest do dzisiaj używany wewnętrznie przez Google jako Cloud Storage, natomiast nigdy nie został wyprowadzony na zewnątrz. I teraz zaczyna się zobaczyliśmy informację, że już za ty, może za tydzień, już może na dniach zobaczymy ten produkt i dodam od razu to, co wiem, w dzisiaj się dowiedziałem. Robert Scobble był w Davos i powiedział, że na jednej z imprez założyciel Dropboxa z imprezy wyszedł w towarzystwie Erika Schmidta. E, więc czy to był moment, w którym Erik Schmidt mówił bardzo mi przykro, ale właśnie zamykamy wam interes? Czy to był moment, w którym powiedział hej, tutaj jest 500 milionów dolarów, chcielibyśmy zamknąć wasz interes? Tego nie wiem, ale... Ja, ja czytałem ostatnio y, zgłoszenie Dropboxa do Y Combinatora, czyli do funduszu, który tak naprawdę ich... A... Zawsze tam są przecież, zawsze tam byli. No, no tak, ale oni, za, oni zaczęli, tak jakby zgłosili się, to był mm -hmm. akcelerator, który zaczął ich, tak? Tak no się tak. zaczęło. I to czytałem, to jest publiczny formularz zgłoszeniowy ich Aha, do iCombinatora, do y tak. kiedy się zgłaszali. No i właśnie to pamiętam, że jednym, tak jakby jak robił tą analizę SWOT swoją, to jednym z zagrożeń było, jest szansa, że Google kiedyś zrobi właśnie swój, e, swój cloud story, czyli oni już o tym myśleli od bardzo dawna. Ale to właśnie ja jestem wielkim fanem Dropboxa i cała moja firma kurczę stoi na Dropboxie. Moja rozum? też. Może nie jest to tak, na, tak naprawdę z jakiegoś strategicznego -bezpie bezpieczeństwa punktu widzenia jakieś Zdobienie. genialne, ale, ale to jest super narzędzie i co, co mi się podoba to jest, że to jest przeniesienie takie, jakiegoś SVN-u, tych takich narzędzi do kontroli wersji, których wszyscy, którzy programują korzystają, po prostu dla cywilnych ludzi. To jest coś z czego moja mama mm -hmm. może korzystać, mm -hmm. mój ojciec korzysta. I oni nie, nie wiedzą. Tak, mój że korzysta z Dropboxa. Oni nie, nie wiedzą o co chodzi, Pamiętaj. że są wersje. I tu jest właśnie jedna rzecz, której moim zdaniem Google nie zrobi, czyli lokalny katalog, który jest reprezentacją y, twojej przestrzeni dyskowej na Dropboxie. Ponie, dlatego, że Google nienawidzi desktopu i nie chce desktopa, nie chce widzieć desktopa. Dla niego jego desktopem jest okno startowe Chroma. I. Prawdopodobnie, tak jest moje zdanie, nie zrobią hmm. tego. Zrobią dobry interfejs hmm. a la Google Plus dla swojego, webowego, dla swojego webowej aplikacji, ale nie będzie katalogu. Tam I to, to moim zdaniem potem, wyłącza właśnie mamę, tatę, babcie. One rozumieją, że jak wrzucą coś do tego katalogu, to ktoś tak. inny to zobaczy. I to jest wszystko, co muszą zrozumieć. Ale słuchajcie, Google ma inne podejście, bo Dropbox rozumie Windows, rozumie Maca, rozumie system operacyjny i rozumiem że tam się zagnieżdża. Natomiast z drugiej strony Chrome jest... Jeśli chodzi da... o Maca, to to zrozumienie jest takie powiedziałbym... no zgadza, <śmiech> natomiast Chrome rozumie system operacyjny jako swoją przeglądarkę. Tak. I to jest prawda. Natomiast gdybym ja teraz, ja bym teraz wybierać dla moich dziadków jaki komputer miałem kupić w zeszłym roku, to powiedziałbym chciałem kupić mi Chrome OS, bo dla nich przeglądarka, przeglądarka mhm. jest wystarczająca. Mhm. Nie potrzebują rozumieć czym są katalogi i pliki mhm. Co Steve Jobs zawsze mówił, po mi te pliki katalogi, po mi to jest. Mm -hmm. Więc oni mają podejście zupełnie inne i moim zdaniem bardziej przyszłościowe. Tego nie wiem. Dyskusja na temat przyszłości Klauda jest ponad absolutnie moje siły, bo nie ma żadnych dowodów, na w której stronie strony. Z jednej strony mówimy, że to takie wygodne, z drugiej strony. Nie mamy stuprocentowego uptime i nasz hard drive wciąż jest jednak bardziej reliable i bardziej odpowiedzialny za dane niż cloud. I jak cloud zniknie, jak Gmail znika i jak Docs znika, a znikają, to znikają dla wszystkich w firmie i nagle jesteś pozbawiony swojego office'a. I wtedy ja i mój program Debat, tworzony od, od 20 lat przez rosyjskich programistów, jesteśmy nad wami górą po prostu. Debat jest niesamowity, ale ja też hmm. dlatego przestałem używać webowego interfejsu Gmaila, Używam mapa, ale czasami jest tak, że wszystko runie i wtedy nic nie widzę. Taka jest prawda? I pewnie mógłbym wrócić do Popa i ściągać wszystko na dysk twardy, wszystkie wiadomości e-mail, ale. Jest to trochę hardcore. Jest to straszny hardcore <coughs> zwłaszcza, że bałagan, który się tworzy w tak, wyniku tak. tego myślenia, ale jest tak. Dropbox jest na pewno gigantem. Dropbox jest tą firmą, którą Apple chciało kupić, kiedy robiło swojego iClouda. Na pewno jest głównym graczem, natomiast powiedzmy sobie, Dropbox nie jest produktem idealnym. Nie. Po pierwsze jest drogi, dużo droższy niż storage na Google. Tak? W Google za to, co płacę za 50 giga w Dropboxie, mogę kupić pewnie ze 100 giga y, y, na, na, na Google Storage. Mhm. To jest teraz, jest drogi. Po drugie, jeżeli masz naprawdę wrażliwe dane, to Dropbox udowodnił nam już, że jeżeli będzie trzeba, to oddaj je innym, jeżeli oni o to poproszą, jeżeli będą odpowiednio ważni, albo będą mieli odznaki. Jest alternatywa, nie wiem czy słyszeliście w ogóle o tym. Jest Polski Play w ogóle cloudowy. I jest taka aplikacja, którą ja używałem przez jakiś czas. okazało się, że jednak jest tak, nie, jest tak bardzo mniej wygodna od Dropboxa, że wolę jednak oddać. Boxnet? Nie. Nie, uży, nie, nie używałem Boxnet. A Boxnet to jest identyczny do Dropboxa, więc nie rozumiem. Ja wiem, że firmy z niego korzystają. Jest Voala. Korzysta. Jest coś takiego, co się nazywa Voala. I Voala ma troszkę inny model. To jest model peer-to-peer. Czyli ja przeznaczam dla Wuali ileś giga miejsca na swoim dysku, które jest wykorzystywane na szyfrowane przechowywanie innych użytkowników danych i w związku z tym dostaję tyle samo w, na komputerach innych użytkowników peer-to-peer. -peer. Różnica jest taka, że po pierwsze kompletnie nic nie płacę za to, że mam 100 giga, bo mogę je oddać i po prostu je dostać e, z powrotem, a po drugie wszystkie elementy są szyfrowane na moim komputerze i dopiero wtedy wysyłane. W związku z tym nikt nie może poprosić Wuali o to. Niestety, interfejs jest tak koszmarny, że Dropbox. Wróciłem do Dropboxa i Dropboxa nadal używam. Ale jak się pojawi Google jestem na tyle fanem i jestem na tyle zakochany w tej firmie, prawdopodobnie Dropbox będzie musiał odejść. Nawet jeżeli będziesz przez Chroma musiał wejść do swojego. Chyba nawet wtedy. Nie. W Garbic. To to jest trudne dla ludzi, czyli to, że zrozumienie tej metafory i dlatego... Wy... Tak naprawdę chodzi o metaforę, tak? Katalog jest metaforą jakby ftp na którym coś leży, tak? Dokładnie. Więc ja nie potrzebuję tej metafory, bo ja rozumiem jak how things works, Więc y, dla mnie to nie jest problem, że to będzie tak zrobione, jeżeli będzie zrobione wygodnie. To bo też, to, co w Google Docsach, to, to jak wygląda aktualnie w Google Docsach na przykład upload plików, jest niedopuszczalne. Jest straszne. Jest niedopuszczalne. Bo tak naprawdę mamy Google, o, mamy tak naprawdę Google Store, właśnie, tak? Mamy, mamy, dokładnie. Do jednego gigabajta, mamy, gigabajta mamy, mogę wysyłać na Google Docs dowolne pliki ale system jest kompletnie nieużyteczny. No, nie porównaj no. to z Dropboxem, gdzie do katalogu public rzucasz tak. plik, kupujesz tak. link, mówisz, wysyłasz tego mówisz za pół godziny się no, wyśle tak, i tak. możesz ściągać. No. Dlatego jest prawdą, że Google może nie zrobić tego dobrze, ale moim zdaniem ciężar tej armaty jest taki, że to nie ma do końca znaczenia. Moim zdaniem zawsze, jest zawsze, martwy. Kamil, zawsze jest się Zawsze y, podsumowujesz ruchy Google'a taki, że Google jest taki wielki, że i tak to nie ma sensu się z nim... Google jest nowym Microsoftem. Microsoft nie było znaczenia, że Microsoft robi coś źle. Microsoft potrzebował trzech wersji do dowolnego produktu, żeby zrobić go dobrze, ale to nie miało żadnego znaczenia, bo jak Microsoft mówił, że to robi, to wszyscy inni uciekali z rynku, bo wiedzieli, że są już przegrani. To Windows już ma więcej w wersji niż trzy, nie wiem, czy można powiedzieć. A Windows 7 jest przyzwoity. No, okay. Jest pierwszą przyzwoitą wersją systemu, ale niestety kompletnie go zepsuli i zamienili go w ale system tabletowy. Jak więc... fajnie startup, który wystartował z Y-Combinatora, mhm. jest w stanie zrobić mhm. Rewolucja. Coś tak prostego, mm -hmm. coś tak użytecznego. Mm -hmm. Ja y Metora też kiedyś się stanie dostać. Powiem, mm -hmm. że w ogóle y ma bardzo fajny model startowania tego do, do, do projektu. Polega to na tym, że oni owszem akceptują ten akces, czyli w postaci jakiegoś tam pliku, który wysyłasz z informacją na twojego startupu. Natomiast oni oprócz tego uważają, że powinieneś się opowiadać na temat na, na ich kanale newsowym. Mając taki jak Hacker News. Ten Hacker news ludzie zadają swoje newsy i głosują na nie, bardzo wygląda to hikowo, jak z lat 90. Bardzo fajny. W ogóle jeśli chodzi o content creators, to mam zdają genialne źródło informacji. I no się przejmicznę kanało. A ty o tym mówisz i mówisz o tym, jaki to ma charakter. Myślę, że w latach 90-tych to, to jest no, super nie. rzecz, ale teraz Kickstartera, kiedy widzisz, który porusza tłumy nie no, tak. tak. You know, Hacker News to jest coś takiego, gdzie goś pisze, słuchajcie, zrobiłem serwis, który nagle stał się wiralowy, co mam zrobić z serwerami, żeby, żeby sobie... to nie padło? A na Kickstarterze by napisał, mam pomysł, żeby zrobić serwis, no, który mam nadzieję, że pójdzie wiralowo i szukam tak. hajsu. No. Nie, Hacker Więc... jest genialny i to, to jest piękne. Obserwuję Dropboxa i patrzę... Naprawdę super produkt. I tak w ogóle z naszej strony Geek Power i chciemy, chcemy Was zapewnić, <śmiech> że najbardziej kochamy brzydkie strony, które wyglądają jak z lat 90. Dokładnie. Dużo białych przestrzeni i tekst z brzydką czcionką. Dlatego, dlatego tak właśnie wygląda webskie.pl. Nie, ale <śmiech> <śmiech> jeszcze a propos Y Combinator, jeżeli ktoś się interesuje startupami, to <śmiech> tam na, na stronie Y Combinatora jest kupa tych esejów Paula Grahama, czyli jednego z założycieli. Świetne, świetne teksty o startupach genialne. Ja naprawdę czytałem to... Pełną piersią. No, można tak powiedzieć. <śmiech> nie, nie sądzę Dawid, żeby się czytało pełną piersią, no, ale może. Jak się ma duże piersi. <śmiech> e, dobrze. I teraz e, dwa wydarzenia z, z przeciwnych stron. Z jednej strony fail potworny z tego tygodnia, czyli ZTM zaczął jakiegoś pojedynczego usera wytykać palcami. Ale Trzy nie, kropki. Ale nie tylko wytykać palcami. Najlepszy był powód. Podlub był taki, że jeden z użytkowników w wątku komentarzy użył trzech kropek, które sugerują, że miało ochotę użyć wulgaryzmu. Dokładnie. I w związku z tym ZTM udziela mu ostrzeżenia. <grym> e, na początku reakcje były bliższe osłupieniu. Ale po chwili ludzie zaczęli się orientować, że właśnie instytucja publiczna zrobiła to naprawdę na Facebooku. gdyż naprawdę to zrobił i nie napisał 15 sekund później przepraszam, ktoś pijany dostał się do naszego admina. <y> Jak, e, długo się zastanawiałem, co się stało i podejrzewam, że rzeczywiście jakaś prywatna wojna między jakąś konkretną osobą a konkretną osobą admina nastąpiła, mm. ale jeżeli nie to ktokolwiek prowadził Facebooka ZTM-u naprawdę powinien usiąść i nawet takie podstawowych parę takich przeczytać. Ja myślę, że to właśnie prowadzi jakaś pani, która pracuje w dziale marketingu ZTM-u i ona dotychczas się zajmowała jakimiś plakatami w autobusach. Nie, w ogóle nie, nie, mam, nic, nie mam nic, do niej nic nie mam, ale po prostu i, i tak się dzieje jak ktoś, kto nie za bardzo kojarzy o co chodzi. Ona nie, ona nie, nie za bardzo mogła widzieć, że jak wrzuci status, to wszyscy ludzie nagle to zobaczą. Może ona myślała, że tylko on, on to zobaczy, tak? Na co wskazuje to... znak ad yy, dokładnie, użyty, dokładnie. tak jakby ktoś nie zdawał sobie sprawy, że nie może w ten sposób od, yy, zmenszynować, prywatnej że tak ładnie powiem, yy, prywatnej osoby. Pamiętam jak wczoraj, bo powiedziałem chłopakom, chłopaki powstał właśnie nowy poza ZTM-ie, zobaczcie jaki będzie Flame. Hmm. No. I słusznie, dlatego że... I tak, masz rację. Ja nie mam nic przeciwko tej pani. I to nie o to chodzi nawet, że ta, pa ta pani może być niezwykle inteligentna. Bo my nie cierpimy na brak inteligencji w social mediach. My cierpimy na niezrozumienie medium. Dokładnie, dokładnie. Próbujemy używać metod, których używaliśmy, kiedy wystawialiśmy mandaty do tego, żebyśmy... żeby pisać publikacje na social media. I do tego jeszcze nie mamy kompletnie... To, co mówiłem w zeszłym tygodniu. Nie mamy kompletnie zrozumienia dlatego, że jeżeli coś napiszemy, to setki albo tysiące ludzi zobaczą to, co napisaliśmy. Tak, I ciężko będzie to też usunąć, bo print screeny się zaczną absolutnie. i absolutnie się zaczęły na Ale Słuchajcie, moim zdaniem to jest znacznie szerszy temat, bo tematy kryzysów spowodowane indywidualnymi postami takimi jak ZTM, czyli nie używaj użytkowników C. bo to jest oczywiście wykroczenie i teraz będziemy tutaj ścigać postem. To jest w ogóle pomysł to się na dzienić. to, żeby w mediach społecznościowych Marka mówiła, że pod... będzie Cię ścigać, tak, <śmiech> tak, że będzie Cię piętnować ale i wiesz co, Ale wiesz co, powiem Ci tak, powiem ci tak że to, to jest oczywiście prawda i taki post, nie wiem, czy kojarzycie post kuzdrowiu.pl na, na Facebooku? Nie. Kuzdrowiu.pl opublikowało post, w którym e napisali a propos e Pani Wisławicz, Tak, powiedz. to był taki post, że, no już teraz nie znam dokładnie kontekstu, ale było coś takiego, że Pani Wisława umarła, ale my teraz mamy wspaniały pakiet zdrowotny dla seniorów. A poza, a poza tym, to Pani Wisława miała wspaniałe życie Boże bez internetu. A trzecia rzecz jest taka, że dzięki niej nasi informatycy piszą wspaniały, czysty kod. Czyli jakby pię pięć przynajmniej. Prowowisławy, pięć przynajmniej, e a Wisławy, w rzeczy w w po edotem, jednym poście. W którym byłem zaangażowany bezpośrednio, ponieważ nagle wśród facebookaców pojawiła się reklama. Allegro, powiem to, przepraszam Cię Przemysławie, e, pojawiła się reklama Allegro, ona odeszła, ale pozostała na jej cudowna poezja i odnośnik Allegro do mm -hmm. y, search termu y, Szymborska. Wszyscy po prostu zgłupieli na grupach tych social po prostu wszyscy... To jest. jest. <śmiech> <śmiech> kompletnie przypadkiem znam Osoby, która tam potrafi, ma obowiązek i prawo krzyczeć na ludzi walego i dzwonię do niego i mówię Przemek, błagam cię, natychmiast w ogóle coś zrób, wysłałem mu Prinskina, to się nie może wydarzyć, zaraz będzie dym. No ale nakrzyczał, schował i o to mi chodzi, o to mm. mi chodzi, żeby w pewnym momencie, tak. na pewnym szczeblu była osoba, która znajduje tyle tak. zrozumienia w sobie, żeby zrobiła jakby to, co do niej należy i, i, w, i to... to o to chodzi. Nie chodzi o to, nie, nie mówimy. Nie. Społecznościówka nie umiem. wymaga kryzysów, żąda kryzysów Oczywiście. i zawsze będą tam kryzysy, Tak jak nie ma software'u, który nie ma dziur i nigdy nie powstanie żaden, który nie ma tak nie ma społecznościówki, w której nie ma kryzysów. I Słuchajcie, to jest okej. Okay. Nikt nie krzyczy na marki za to, że mają kryzysy. Ma, krzyczy się na marki za to, że nie wiedzą i nie są przygotowane i nie są zawczasu przygotowane do tego, co zrobić w takiej sytuacji. Minęło 8 godzin. kuzynko przeprosiło. Powiedziało dlaczego taka, taki post powstał. To nie było oczywiście z ich winy. To jakiś tam pracownik. E, no i mimo tego dzięki tym przeprosinom powstały. Mieli dżurek pod postem. Mieli oczywiście propozycję pracy. E, dla nas. <śmiech> osoby się angażowały do tego, żeby pracować jako moderatorzy tej strony I to było piękne, ale teraz wracając do ZTM-u, jaka jest sytuacja, słuchajcie ZTM nie chodziło tylko o to, że dany post był zły ZTM z dnia na dzień stał się księgą zażaleń. I o tym pisałem na Golden Line. ostatnio w grupie Social Media Marketing, to nie jest reklama. Oh. W tym, w tym, <śmiech> nie, nie, po to to robimy, żeby w tym, wymienić nazwę swojej <śmiech> firmy, której <śmiech> relacji się da. A to nie daję, jest firma daję. moja, to jest mój, mój projekt. W tym, w tym poście napisałem, że to nie chodziło tylko o problem moderatora, bo jak sobie zobaczycie całą tablicę, tam nie tylko pojawiały się odnośniki negatywne do tego, tego postu, tam się pojawiają w próbce takie, że e, autobusy zimą e, są włączone przez całą noc, że ktoś był niemiły w autobusie, że e, kierowca był niemiły, nie zatrzymał się. Ogólnie podejście, wejście z temu na Facebooka okazało się wielką klapą. Jedna wielka księga zażaleń. Za no no bo to jest taka firma, no jak, no im jest tak ciężko prowadzić ten, fan, ten, ten profil. No, no to w takim razie tam są. No bo wszyscy są, tak? Więc jest, jest tak. Nie jestem pewien, czy jest tak, że ZTM nie powinien być na Facebooku, ale powinien z góry być przygotowany na to, czemu on będzie mu służył. I dodatkowo być uczulonym, że zła wola rodzi złą wolę, a dobra wola, czy rodzi dobrą wolę. Jeżeli zaczynasz straszyć i karać jakiegoś użytkownika, to cała reszta z przyjemnością powie, jak śmierdzi w swoim autobusie jak zimno w swoim autobusie. No, ale to, jest, to jest też trochę taki, taki charakter usługi. no Jak przyjedzie ten autobus, tak, tak jak miałby w rozkładzie przyjechać i wysiądziesz z niego, spoko, no, to, to tak miało być. A jak coś jest nie tak, to tylko... Jeszcze w autobusie napiszesz na Wallu, wiesz, temu że się spóźniłem. Także, trudy no, trudy niestety. Biznes, ale biznes. nie wiem, czy on, pan Przemysław to był ten, który został pojechany na Wallu, ale myślę, że powinien dostać jakąś kartę miejską na rok, na przykład. No, na przykład, bardzo to dobry. Było, to, było to była odpowiedź, dokładnie. I, od, I tego się wciąż niestety również marketerzy social media uczą a nie powinni. Oni powinni wiedzieć, tak? Bo dostają pieniądze, więc powinni wiedzieć, dokładnie. że są rzeczy, które się robi i są rzeczy, których się nigdy, się nigdy nie robi i dlatego tutaj następna sytuacja mieliśmy dobro. ja czułem się jakbym był w niebie po prostu fail za failem kryzys za kryzysem to był wspaniały to? To, to był wspaniały kamień to był wspaniały dzień szelmi dijak zaczęło się z boku Facebooka na szczęście nareszcie jakiś, jakiś kryzys który narodził się poza Facebookiem chodzi o markę oczywiście Wedela. bardzo Lotte Wedel. Ogromna azjatycka <śmiech> korporacja, która kupiła Wedel od Cadbury. I Wedel, prawnicy Wedla wysłali do kilku portali, które hostują blogi ostrzeżenie i prośba o zdjęcie lub opatrzenie znakiem oryginalności wszystkich yy, wyrażeń Ptasie Mleczko. Ptasie Mleczko R. Miało być Ptasie Mleczko R, albo miało być napisane Ptasie Mleczko jest marką zarejestrowaną przez Lotter Wedel. Niestety znalazła się, niestety albo stety, no, tak naprawdę może dobrze, znalazła się nieszczęsna Iwuzia, i która, która przestraszyła się i słuchajcie... Listy typu This and this w Stanach Zjednoczonych na przykład są codziennością. I w związku z tym jest pewna już grupa y, i webmasterów, i moderatorów, którzy rozumieją, co to znaczy i nie wpadają w panikę. Ale jestem sobie, sobie w stanie wyobrazić jakąś grupę polskich iwuś, które jak przychodzi do nich jakiś nagle mail z jakiejś wielkiej korporacji, że, że w ogóle się mleczka... mleczko i one że ogóle... panikują. Jakieś paragrafy, artykuły. Ja, nie, ja nawet nie jestem pewien, czy ja mnie spanikował troszkę. Nie, ja bym też, żeby tak było. Serce by ci zabiło, myślę. Prawnik Wedla? Cholestero. Hej, prawnik Wedla dzisiaj właśnie, bo wypis, napisał do ciebie, to on napisał, zarobił tyle, co ty w rok zarobisz, więc generalnie może się powinieneś przestraszyć. No więc Iwusia przestraszyła się, zdjęła bloga i zaczął się tym. Zaczął się dym nieprawdopodobny i nie chcę pomniejszać winy wedla w tym sensie, że kryzys został spowodowany być może troszkę zbyt agresywną walką o, o znak towarowy. Troszkę Wiem, zbyt agresywną? Troszkę? Y y troszkę w tym sensie, że niestety pra prawo wymaga, żeby bronić swojej zarejestrowanej z go znaku towarowego. Jeżeli go przestaniesz bronić, to sąd ma podstawy do odebrania go. Dlatego w pewnym ale, sensie... Ale pragnik... polski sąd nie zarejestrował podobno znaku ptasie mleczko, bo... Naprawdę? Tak, to jest znak zarejestrowany w Alicante w Hiszpanii, w europejskim trymbu, jakimś trybunale Uuu. czy urzędzie patentowym. Ja nie wiedziałem. Podobno polski. Urząd patentowy powiedział, że ptasie mleczko to jest coś, co no ludzie razie gotują razie, że... w domach, robią w takim, sobie. W takim, razie <śmiech> działo, w takim razie działanie było kompletnie bezprawne. Ja, nie, ja to przeczytałem gdzieś, że to, że to, to jest z jakiegoś hiszpańskiego. To mleczka z ptaków. I właśnie się przestroszyła, zdjęła ale znalazło się kilku uporczywych blogerów, którzy zaczęli bronić iwusi wolności słowa, nie dla akta. I... Pan koszulkę dzisiaj tak, słuchajcie tak. na sobie. David Czarna Kuszyn. koszulka. Keep calm and love akta. I yy, znak anonymous. Oczywiście <coughs> fuck, nie, nie love. E, w każdym razie agencja zajmująca się wedlem, Moim zdaniem zachowała się dokładnie tak jak wszyscy powinniśmy się zachowywać w takich sytuacjach. Dokładnie, krok po kroku. Więc każdy punkt z Księgi Dobrego Zachowania w Social mediach został wypełniony. Po pierwsze, natychmiast agencja obsługująca Wedla zabroniła jakimukolwiek adminowi ze strony klientów kasować jakiekolwiek komentarze. To była pierwsza rzecz, co uważam za odważne, ale też za właściwe postępowanie. Po drugie, wysmażyli post z przeprosinami i z wytłumaczeniem. Z przeprosinami. I tu jest sedno, moim zdaniem, całego Przeprosiny są sednem. Marki muszą się nauczyć, że jeżeli chcą się bawić w społecznościówkę, to muszą się też nauczyć mówić, przepraszam, zrobiłem źle i wytłumaczyć, co się wydarzyło, że zrobiłem źle. Mhm. To, co Google, na przykład, wielka rewolucja blogów korporacyjnych Google'a została dokonana właśnie w tym momencie, kiedy przyszła tam kobieta, która powiedziała im wszystkim, jeżeli nie jesteście w stanie powiedzieć, przepraszam, źle zrobiłem, oto przyczyny, to nikt wam nie zaufa i cała wasza wielka idea do mnie przepadnie natychmiast. Zresztą przypadła już, ale nie, trudno. E, i, I to uważam. Uważam, że za sedno tego właściwego zachowania, w, sedna tego właściwego zachowania, było to przepraszam. Po prostu musimy I... umieć to zrobić. przestanie kasowania postów. Dokładnie. Nie kasujmy postów, niech ludzie wyrzucą z siebie złość, a my spróbujmy zrozumieć, dlaczego są źli i spróbujmy odpowiedzieć najszczerzej, jak potrafimy. Jak mogą. Tak, tak i oni nawet y, założyli dodatkowo stronę, dodatkowo o, s, jest, u, jest. U, siebie, u siebie na, y, na wedel.pl Dlaczego, tak? Wedel. tak, PNL, może, dlaczego? tak może każdy może ją odwiedzić na wedel.pl dlaczego. I też indywidualne przeprosiny będą wysyłane do blogerek, które, które dostały, dostały tam to pismo. Tak. także. Co więcej, Wedel później zupełnie bez strachu w oczach zaczął publikować, opublikował wywiad z Iwusią, która opowiada o tym strasznym przeżyciu. Zaczęli do tego podchodzić z lekkim po odpowiednim czasie, z przymrużeniem oka, myślę, że zrobili wszystko, co trzeba było zrobić. Nie, nie widzę tutaj, nie widzę błędu, nie widzę błędu, a rzadko tak się zdarza, żebyśmy. Mieli tyle przy, przyjemności mówienia o reakcji. Aczkolwiek wielkim błędem było samo rozpoczęcie ta, tego tak. i ktoś, Dlatego, kto, kto to tak. wymyślił jest naprawdę niemądry. Tak, zostałem nie w, na, na, w grupie social media zostałem obrzucony błotem, b, b, b, kiedy powiedziałem, że chwalę. W której grupie? E, nazywa się social media po prostu chyba. No, tylko no, branża. Opie. Tylko, tylko ważni. E, e, a tak, i żeby nie było... Ja chwalę reakcję na kryzys. A z drugiej strony nie mogę do końca... E, mogę potępiać za zachowanie, natomiast wiem, że duże marki babrające się w mediach, których jeszcze nie do końca rozumieją, bo słuchajcie, tak jak siedzimy tutaj trzech nas, to też jeszcze nie wszystko na ten temat wiemy i no, są tajemnice działania social mediów, których nie rozumiemy, nawet jeżeli je obserwujemy. Dlatego to, że oni nie rozumieją pewnego medium i że czasami idą krok za daleko, jest dla mnie zrozumiałe. To, że pozwolili mądrej, sprawnej agencji zrobić to, co do nich należy i pozwolili, żeby Marka otworzyła się na to, przepraszam, absolutnie brawa. Nie mam nic do powiedzenia. Co mnie ciekawi ostatnio, właśnie e, kryzysy w mediach społecznościowych i kryzysy w mediach tradycyjnych. Załóżmy, ostatnia, e, ostatni program Tomasza Lisa, w którym zaprosił mhm. zwie aktorki, Koroniewską mhm. i Cichopek, do rozmowy o trudnej sprawie w Sosnowcu, o pogrzebie itp. Ja od razu publikowałem na Facebooku, wydawało mi się do mnie to oczywiste i wydawało mi się to bardzo dziwne, co się działo w tym studiu. No i był kryzys na plotku i na pudelku. I tam było po kilka tysięcy komentarzy. Naprawdę no, ogromna sprawa, to dotyczyło wszystkich Polaków, którzy siedzieli przed telewizorem, ogromna, ogromna e, liczba telewizów. No i to był kryzys, ale on był na pudelku i plotku. Ale jeżeli mały tak. kryzys, małe potknięcie dzieje się na Facebooku, na fanpage'u, to wbrew pozorom on ma Podobnie. A tak to był kryzys, czyli w sensie, że. Kryzys, kalita, czy... kryzys był taki, tak. Tomek zaprosił złe osoby, tak. Jeżeli zaprasza aktor, to. No, teraz spójrzmy ma... na słupki oglądalności. Być może zaprosił dokładnie te osoby, które trzeba było. Pewnie tak. No. Jest powód, dla którego Tomek Lis robi drugi, być może nawet teraz pierwszy, najpopularniejszy publicystyczny program w tym kraju. Bo wie, co robi słupki. I e, tak, możemy go krytykować, możemy mówić, że to tanie dziennikarstwo, ale każdy, kto ogląda publicystykę w Polsce, wie, że tanie dziennikarstwo to jest, <grym> jest właśnie model, no. do którego aktualnie jakby aspirujemy. I teraz ciekawe podsumowanie. No? Słuchajcie, mówi się o tym, że social media to jest temat kryzysowy, kryzys za kryzysem, ale ja teraz widzę, co nie było, czego nie było wcześniej za często, kryzys za kryzysem w telecynnych mediach. Dzięki e... mediom społecznościowym. I dzięki temu właśnie, słuchajcie, Kolenda Zaleska. Tomasz Lis Cichopek i z tą drugą dziunią. Teraz akta e... Pudelek versus Gazeta Wyborcza. To jest dla Dokładnie. mnie świetne. Ale to, już, to jest Wcześniej totalny licz na hołdysie. Mhm. Totalny. Tak. Który, który został dokonany więc, za pomocą mediów Więc mówi się o tym, że media społecznościowe są kryzysogenne, ale to, co się dzieje w mediach tradycyjnych, jest kryzysogenne w internecie. Mhm. Good point. I odwrotnie. Wszystkie pieniądze idą do mediów tradycyjnych. I mija, słuchajcie, mija, mija, mija, 5 dni, właściwie jedna era mija, lata i to się dzieje w tradycyjnych mediach. Czyli o tym oni piszą, jak z opóźnieniem z akta i z wieloma innymi tematami. Problem z Facebookiem dodatkowy jest taki, że tak zwane jakby subject retention, czyli czas w jakim dany po, post, link utrzymuje się na, na wallach ludzi, na newsfeedach ludzi, jest znacząco dłuższy niż w innych social mediach. I dlatego też jest problem, że jak ktoś żyje na Facebooku, to żyje nieco dłużej niż w I tak, i tak krótko, jeszcze kiedyś 24 godziny. Teraz średnio post marki utrzymuje się średnio 3 godziny na, na tablicy użytkownika. Na aktualności. Tak, ale w porównaniu z Twitterem, na, w którym utrzymuje się kilkanaście minut, tak. to jest gigantyczna ilość like'ów, to agregowanie też, też strasznie to zmieniło, no bo mhm. to agregowanie i cały ten algorytm ich, który oblicza co nas by interesowało, no, to, mhm. jest, tak. to jest potencjał. Plus sticker, który odmienił moje Ticker, tak, życie, nienawidziłem, czasu tak najwięcej. straszliwie go nienawidziłem, a teraz kiedy włączyli mo opcję chowania go, nigdy w życiu nie wyobrażam sobie, żeby go schować. Jest najlepszym wynalazkiem od czasu po prostu krojonego chleba. <głos> e, tak. Od koła, od koła. Nie bądź taki skromne. Miany chleb jest wiele lepszy od koła, bo nie A jak jakało było wcześniej, bo to piła No dobrze nie Moi drodzy, tyle mieliśmy wam do powiedzenia dzisiaj Mamy nadzieję, Dziękujesz że wam, bardzo. wam się podobało Serdecznie was pozdrawiamy Z tej strony Kamil Dziatkiewicz, socialdali.pl I agencja z Michał Michał David e, Dawid Pacha, tu, I chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzecz Proszę was, jeżeli macie swoich znajomych, którzy Są gikami, dajcie mnika do tego podcasta Powiedzcie im o nas no niech nas posłucham.